podróżujący do Londynu proszę mi są do odprawy paszporta podważam pasażerowie podróżujący do Londynu proszę mi są do odprawy paszportowej. słuchasz podcastu nie tylko dla orów dla tych co chcieli tu osiągnąć coś nic nie kradnąć dla tych, co chcieliby, co proste jest Przyszło łatwo I tym, co mają prócz nadziei stu, Jakieś plany Ósma, piętnaście, Londyn, miesiąc w przód Wyprzedane A każdy chciał tu przecież normalnie żyć mimo wszystko Bez tej paranoi po prostu żyć mimo wszystko Bo ile można szarpać się bić o przetrwanie z każdym dniem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 i tak i nie. Yes. That's his name. Filip Berczaginski. Uh, Did I say right? Sexy, mother, but jeszcze raz próbujemy. Come here. Perdzaginski. Yeah. Uh, Pavieński. Yeah. It's great. That would be a good name for a vodka that, you know that. Nie tylko dla trochę inny. Radio głęboko ukryty, ale wyrazisty znak jakiegoś non nonsenso nonsenso Wiedziałem, że się na tym. Londyn, tak samo jak Wiedeń, jak Praga, jak Berlin, Wiedeń, Amsterdam. To są miasta, w których dobrze się czuję. Lubię przyjeżdżać, pochodzić popatrzeć, pozwiedzać, chociaż w większości znam te miasta, ale jak to się mówi teraz, nowomodnie, City Breaks, jestem za, jestem za właśnie w tych miastach. Chyba właśnie Amsterdam i Wiedeń to są moimi, moje najulubniejsze miasta i tam się czuję najlepiej, chociaż Londyn, pomimo swojej wielkości, także ma swoje fajne momenty. I cóż, dzisiaj postaramy się pochodzić troszeczkę. No, nie wiem gdzie idę, idę tak przed siebie, mam dwie godziny, znam Londyn, tyle o ile byłem tutaj hmm, powiedzmy prawie 10 razy, może coś w tym stylu. E, Luton Airport, autobus 757. E, ja kupiłem przed chwilą e, bilet do 12 funtów e, na lotnisko, bo już lecę, może wyjść do domu, ale właśnie tak zastanawiałem się, układałem sobie w głowie, co będę gadał w tym podcaście i muszę wam powiedzieć, że mieszkając te 11 lat gdzieś na emigracji jak do końca nie wiem, gdzie jest mój dom. Na pewno nie jest w Dublinie, bo często znajomi mówią, Filip o, jedziesz do Polski, jedziesz do domu. Ale nie. Ale nie, bo w Polsce wiadomo, jak jest. Mówię o rodzinie. Swojej nie mam. Prawie, ale to się zmienia. Zmienia się bardzo szybko. Nawet yy, nie nadążam, ale o tym na razie nie będę nic mówić. Yy, yy, zatem, yy, ach, autobus, ładny Mercedes, ja, yeah. 250 nowa. Yy, Londyn, yy, aha, o Dublinie mówiłem. Mówię, że Dublin nie jest moim domem i Dublin yy, nie jest miejscem, gdzie chciałbym zostać na dłużej. Ostatnio dzieliłem się z kimś informacjami o tym, co robię, jaki jestem, dlaczego jestem i dlaczego mieszkam tam. I muszę Wam powiedzieć, że przez te 11 lat ja tak do końca nawet nie znam linii autobusowych w Dublinie. Nie znam tak do końca um, komunikacji. Okej, okay. mamy swój świat. Mamy swój polonijny świat, który jest fantastyczny. Naprawdę dużo mądrych, fajnych, ciekawych ludzi. Fantastycznych. Mamy też dużo zagramanicznych znajomych, czyli autochtonów i różnych innych ludzi z innych nacji. Ale nie czuję tego do końca, że to jest miejsce, gdzie bym chciał wychowywać dzieci, gdzie bym chciał wychowywać chciałoby się powiedzieć, żonę też. No jest jak jest, ale to nie jest życie takie na łapę. To nie jest życie takie byle żyć, bo kreuję, tworzę, jestem i e, jestem jak najlepiej potrafię, to nie jest e, tak jak to kiedyś Wam wspominałem z Grażynką i z Natalią, że całe życie mamy w jednej walizce podręcznej i w każdym momencie możemy sobie wyjechać w inne miejsce, w wiadomo nie wyjeżdżały nigdzie, tylko po prostu nie zbierają niczego a ja w zeszłym roku wyprowadzałem się mówiłem o tym wcześniej I całe moje życie w zasadzie jest na trzech paletach Jedna paleta rozpakowana, to jest moje życie doczesne. I dwie palety gdzieś w pracy, w magazynie leżą z rzeczami, które pewnie można by też rozpakować, ale chyba Dublin nie jest miejscem dla, dla nich. Dlatego tak wam mówię dzisiaj, myślę tak może lekko sentymentalnie i nostalgicznie zacząłem, ale czuję się z tym bardzo dobrze. I tym bardziej czuję się lepiej, że gadałam o tym w Londynie, bo. Bo Anglia mogłaby być miejscem, gdzie bym chciał być, ale ze względu na wielkość tego kraju chyba i taką dywersyfikację narodowościową, chyba nie czułbym się dobrze. Ja bym musiał być, że raczej... Bo też o tym myślałem, ale ładny autobus jedzie nowy. Kiedyś w Top Gear go pokazywali. Eee, cholera, bardzo ładny autobus. Bardzo ładny. To jest nowy taki... O, puszczę Wam zdjęcie. Mam zdjęcie, ale jest rewelacyjny, taki nowoczesny design z taką grzywką można by powiedzieć, asymetryczną jak u Adolfa, nie wiem jak się nazywa ale jeździ tego troszeczkę tutaj o, tam też stoi taki numer 11 rejestracja, zaraz Wam powiem LTZ 1057 taki rejestracją autobus, no ale wracam do tego, że chyba w Anglii nie mógłbym mieszkać bo dywersyfikacja narodowościowa jest zbyt duża tam linie też, też jest dużo, o, tak się troszkę wyrażę, kolorów, ale nie, nie jestem rasistą, ale mówię co chcę, jeśli ktoś jest czarny to jest czarny, jeśli ktoś jest biały to jest biały, jeśli ktoś jest zielony to jest zielony i absolutnie nie mam z tym żadnego problemu i wara ode mnie i powiem co myślę, e, bo jeśli ktoś jest zły to powiem, że jest zły, jeśli ktoś jest dobry to też powiem, że jest dobry. Poprawność polityczna to jest wróg dzisiejszego świata i mówienie po prostu, że coś jest niefajne, yy, mówiąc leciutko, to nie jest fajne, to, to nie jest okej. Okay. Trzeba powiedzieć, nie, że ktoś jest samym, głąbem i pierdolę, i chrzanie, i, i mówię co myślę, i albo, ktoś to, albo ktoś to akceptuje, albo nie. Właśnie ten autobus znowu podjechał. Kurde, jaki ładny jest ten autobus. On, on nie ma drzwi z tyłu. Można sobie wskoczyć. E, ma taką jakby, no takie wiecie, stare, stare e, autobusy. E, I chłopaki, chłopaki, busiaki są ładnie ubrani, bo jest kierowca i jest taki jakby chyba biletomistrz, można by tak powiedzieć. Victoria, London Station. No, no więc mówię o poprawności politycznej która według mnie zabija świat i nie jest dobrą rzeczą absolutnie nie jest tutaj autobusy stoją zaraz chyba wyjmę jakiegoś sweetfocie i zrobię zdjęcie to ładne w każdym razie w każdym razie jakbym chciał się przeprowadzić to do kraju bardziej monochromatycznego jeśli można powiedzieć Hiszpania tak Portugalia tak E, może Włochy ale nie, myślę, że coś by się wywinęło z Hiszpanią, z Portugalią e, no ze względu też na język bo hiszpański hiszpańskim jest bliski e, uczę się, uczę się ciężko to idzie, ale się uczę w każdym razie w każdym razie e, myślę, że jakbym miał coś zmienić w swoim życiu na stare lata, to właśnie tam 14.29 14.29 o, ja za, zapachniało trawką ktoś tutaj palił ostro czyli mam jeszcze godzinę i trochę dochodzenia, ale nie będę Was tak zanudzał, nie wiem może dzisiaj pół godziny, może godzinę zobaczymy jak to wytrwamy pozdrawiam w ogóle wszystkie piękne dziewczyny, które słuchają podcastu, szczególnie wszystkie dziewczyny, które mają imię na M bo to są fantastyczne dziewczyny pozdrawiam też dziewczyny na M. takie brunetki, blondynki węgorze Dziewczyny, które mają imię na B Takie małe, lokowate e, Z skręconymi włosami Więc ich e, chyba tutaj źle idę, chociaż nie Ja pamiętam tutaj te wszystkie rejony West, e, City of Westminster Tu zaraz jest ten Westminster Abbey Chodzimy sobie dzisiaj Po Londynie, buduje się tutaj dużo rzeczy Buduje się tutaj Fantastyczne budynki Oj, autobus, muszę wam powiedzieć, że autobus Nie ma nas. stoję właśnie sobie przed nim i robię sobie przerwę małą, bo chcę sobie zrobić zdjęcie z autobusem, zatem zapraszamy Was na chwilę. George Matlock, może to jest historia, o której Wam powiem, zaraz się odezwie i to tyle na chwilę i wrócimy za chwileczkę. Za oknem ćwierkają ptaszki, ale to przecież nie tylko dla ptaszków jest, nie tylko dla orłów. Najmocniej Panią przepraszam, ale chciałem zapytać, o które adaptuje dzisiaj ten do Londynu, 11.05. A skąd ja mogę wiedzieć? No chyba o pierwszej.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 A wysłuchałeś poprzedniego odcinka nie tylko dla orłów? Tam też było ciekawie. Witam Was ponownie. Victoria Palace. Um, jestem na skrzyżowaniu. Mm, młody pneumatyczne. Ludzie. Dużo, jak się mówi. Nowych budynków. też Wam powiedziałem przed chwilą za moimi plecami. Coś ładnego się buduje. Teraz koło Victoria Center. Victoria uh, Bus Station i Road i Rail. Um, a ja pójdę w stronę Westminster Abbey. E, może usiądę sobie gdzieś na małą herbatę, na małą kawę i czuję, że dzisiaj będzie fajny podcast, bo e, mam gadane. E, m, chcę mi się gadać. Też będą fajne przerywniki, troszeczkę z przeszłości. Właśnie wspomniałem Wam w poprzednim wejściu o George'u Matlocku, kiedy byliśmy młodzi, głupi, mówię o sobie oczywiście, e, i tacy rządni sławy, jeśli mówię o polskim podcastingu i o moim projekcie, nie tylko dla orów. E, jakiś czas temu napisał do nas George Matlock. To był człowiek, który prowadzi, prowadził i prowadzi nadal Radio Orła w Londynie i napisał do nas, że fajnie gadamy, fajnie jesteśmy chłopaki. Wtedy robiliśmy podcasty z Arkiem i z Zuzką. Powiedział i powiedział, że chciałby nas retransmitować na falach swojego radia. Po prostu nic dobrego nam się nie mogło spotkać. Wtedy szukaliśmy sławy Szukaliśmy poklasku, szukaliśmy fajnych dziewczyn, no i nic lepszego nas nie mogło spotkać, no i pamiętam, <śmiech> przepraszam, to jeszcze pozostałości po kaszelku, tylko staryki może w każdym razie, um... transmitowali nas odcinki czasami w podcaście i pamiętam majowo chyba jakoś tych lat 8 albo 9 lat temu, E, chyba 8 pojechaliśmy do Londynu razem z Arkiem spaliśmy razem w jednym łóżku no i spotkaliśmy się w radio spotkaliśmy się u niego w studio byliśmy na wizji, można by tak powiedzieć po telewizyjnemu, ale nie, to była fonia więc przerywniki, które dzisiaj słyszycie w podcaście, to są właśnie z Londynu z George'em Matlockiem różne inne takie um, oh, The Willow Walk burgers, może sobie jakieś burgera małego czasne Zobaczymy, tu jest troszeczkę coś, więc jadłem szczerze, pomimo tego, że w moim plecaku, jak to zawsze, e, lubię używać słowa majaczy kanapka, e, więc, więc coś ciepłego bym jednak wciągnął. No, wracam do George'a Matloka. W każdym razie spotkaliśmy się, było fantastycznie. E, z Arkiem chodziliśmy trochę po Londynie, byliśmy w studio właśnie u George'a Matloka i potem wróciliśmy. Ale z czasem, jakby nasza współpraca troszeczkę podupadła, bo George e, nie lubił, jak mówimy, brzydkie słowa jak mówimy, że McDonald's to jest gówno i różne inne takie rzeczy w każdym razie w każdym razie e, no nasza absoluta się chyba po półtora roku rozpadła bo podcast to było wolne medium nie mówiliśmy, nie mówiliśmy pozytywnie znaczy nie, może inaczej nie mówiliśmy tak jak wspomniałem na samym początku poprawnie politycznie co było niedobre, co nie podobało się Anglikom, co nie podobało się, może i niektórym słuchaczom. W każdym razie, tak jak Wam powiedziałem, że poprawnych polityczna niszczy ten dzisiejszy świat i wyzuwa go z jakichś uczuć i emocji, i nawet ambicji. Tak nasza przyjaźń radiowo-podcastowa z George'em się skończyła, ale była to bardzo fajna przygoda i bardzo miło się. To wspomina i naszą wycieczkę do Londynu i w ogóle całe spotkanie i byliśmy takimi może małymi gwiazdeczkami i było całkiem sympatycznie i, i tak to wygląda. Przechodzę koło knajpy nazywa się nie wiem jak się nazywa, ale stoi fiat, 500 stara. Um, knajpa się nazywa Tozi Restaurant Bar. Ładna, ładna, ładna. A ja szukam jakiejś restauracji albo jakiegoś baru, coś mi ciepłego tak jak wam powiedziałem a, bo.. Lecę, lecę, lecę, tak jak powiedziałem i nie wiem do końca gdzie lecę. Ten Dublin to cholera nie jest w końcu moim domem. Polska też nie jest moim domem. Trochę w tej sprawie jestem pogubiony, aczkolwiek czuję się dobrze, czuję się fantastycznie. Tak psychicznie, pomimo tego właśnie, że trochę żyję na walizkach od końca zeszłego roku. To nie znaczy, że mam burdel w życiu, to nie znaczy, że, że jestem niepukładany to nie znaczy, że jestem pogubiony, bo wręcz odwrotnie myślę, że ostatnimi czasy podjąłem bardzo ważne decyzje życiowe, które mówiąc brzydko, ustawią mnie na najbliższe lata, a przede wszystkim najważniejsze jest to, że jestem ktoś, który te moje decyzje, może nie decyzje, ale jakby to powiedzieć, a nie skłamać się, po prostu chcę się dzielić pewnymi rzeczami ze mną, a może nawet wszystkim, więc tak Wam to sprzedam jakoś. Sinatra, The Man and the Music and the London Palladium. Jakieś koncerty. Frank Sinatra jest takim właśnie człowiekiem, który zawsze działa dobrze na mnie, który powoduje, że polepsza mi się humor, jeśli mam jakieś bombane, a jeśli usłyszę jakąś właśnie dobrą piosenkę Franka Sinatry z poranka, to to humor się poprawia humor się poprawia i jest naprawdę naprawdę. dobrze, przechodzę koło do sklepu z aparatami sklep się nazywa Mr. CAD. mają tu stare aparaty stare Polaroidy za 49 funtów stare Nikony za 299 Contax G1 za 369 Sinar Norma 5x4 sale za 499, no taki wiecie sklep z aparatami, ale sprzed 20-30 lat, filmy E, walizki. Rewelacja. Rewelacja. Ja ostatnio szukam jakiegoś dobrego, długiego obiektywu. W e, Daxford niestety nie miałem żadnego super. E, zdjęcia czekają na obróbkę, że tak się wyrażę. I zobaczymy jak to będzie. W każdym razie e, może się uda za kilka dni e, skoczyć znowu do Daxford, bo jest e, 30-75-lecie krocznica II wojny światowej. Więc zobaczymy co z tym się da zrobić a ja tymczasem jestem na Longmore Street SW1 City of Westminster ciągle jestem tutaj e, Ripon Cheese może bym tu coś zjadł? Nie, tutaj nie tu jest fryzjer. tu jest William Hill, czyli e, to co w Polsce jest nielegalne, czyli zakłady będę musiał chyba po malutku skręcać e, w prawo, żeby zrobić taką pętlę e, o i długa fajna biomka z jakimiś ważniakami w środku Holland and Barrett, czyli tutaj można kupić jakieś te lekarstewka albo suplementy diety, co w Polsce jest teraz bardzo modne. A może bym tutaj Queen's Arms, może bym tutaj wszedł, bo to całkiem fajnie wygląda. Chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię i Queen Arms wejdę sobie lunches, czyli kitchen open hours Monday at 12 do 3 i od 6 do 10, ale jest trzecia. Aha, no to jeszcze zdążę. To jeszcze zdążę. Free range cucumber sausages. Warm chicken salad na, na, na, na, na, na. Smorked trout Cornish crab To ja chyba wezmę ten e, Warm chicken salad, cucumber, tomato Mixed leaves and balsamic dressing Może to wezmę e, Będzie fajnie i jakąś herbatę I będzie fantastycznie Zatem kończę to wejście prawie 9-minutowe I spotkamy się pewnie po, po konsumpcji e, Zatem e, Dzisiaj witam Was z Londynu I będzie bardzo fajnie bardzo sympatycznie i to jest taki podcast jak lubię i mam dzisiaj straszną ochotę nagrywać, a przede wszystkim mam wrażenie, że dobrze mi to wszystko idzie teraz i cóż, czas na zapełnienie ust czymś innym, nie tylko słowami zatem Queen's Arms na rogu Warwick Way SW1, City of Westminster i tu jesteśmy, tu będziemy jeść. zapraszam, po chwili za oknem ćwierkają ptaszki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 Tak jak Ikar. Tak jak Ikar. Ale to ja spadłem. Nie. Bo tylko jeden z nich spadł. Tylko jeden? Tak. No był dedal i Ikar. No Ikar był szalony. Za wysoko, a potem za nisko. To ja jestem Ikar. To ty a. jesteś ten szalony. A to nie ja byłem Ewą. To przy okazji serdecznie potrawiamy fanów Eurowizji dzisiaj. Słuchajcie podcastu. Nie tylko dla Ory. Kalosze szczęścia niosą mnie, Wiem, że czekasz na mnie ty ma benzyny na kałuży kolorami ten śni. i nawet jeśli czarny kot drogę mi przebiegnie dziś to nie zawrócę bo stęskniłam się za tobą zbyt co to to nie nie zgodzę się na drugi raz zabierzesz mnie ze za Się, na drugi raz Londyn, ty i ja Wracamy do treści merytorycznej Przed mikrofonem ponownie Filip Dawidziński Tak sobie pomyślałem ilekroć wchodzę do jakiejś knajpy To patrzę, czy jest WiFi, i oczywiście trzeba mieć hasło czasem jest dług Albo czasem go nie widać Zrobić jakiś portal z hasłami do Wi-Fi na całym świecie. Chodzisz, wyszukujesz po adresie, albo po mieście, albo po lokalu i masz. Gotowe. Proszę bardzo. Wi-Fi. W knajpie, w zasadzie w restauracji, gdzie byłem. Queen Arms. Adresą powiedziałem, czyli Warwick Street SW1. Teraz przy Danby Street. Czekaj, muszę iść tędy. Tędy. Skręcam w Wilton Road. No i hasło było Food and Fuel zatem jakbyście chcieli kiedyś tam coś zjeść e, i przy okazji skorzystać z internetu zadzwonić do swojej dziewczyny porozmawiać z nią e, to można właśnie e, knajpa, dało się, jest hiszpańską knajpą e, załatwiłem moje sprawy płacowe po hiszpańsku e, bardzo miła obsługa, bardzo miła pani w zasadzie dwie i kelner z takim jabłkiem Adama trochę większym ale bardzo miły, sympatyczny E, rachunek był 18 funtów. Oczywiście zostawiłem dwojeczkę. Znaczy, to może, nie, może, oczywi może to nie oczywiście, ale pra pracowałem kiedyś jako kelner, więc e, wiem, że napiwki ważną rzeczą są. No i miałem bardzo dobrą oranżadę, miałem herbatę, miałem taką dobrą wodę, miałem sałatkę e, taką z kurczaczkiem i ceny może nie są to najniższe, ale ja jestem z tego typu ludzi, którzy jak coś, jak coś chcą zjeść, to nie patrzą na cenę. Oczywiście nie jeśli sałatka dzikisza 158 milionów jeśli sałatka 158 milionów funtów, no to wiadomo, że nie kupię ale taka właśnie w granicach 13 funtów plus dodatki dlaczego? dlaczego nie? sklep Sainsbury Market w zasadzie chciałbym może kupić jakąś szyneczkę nie, przyjadę do domu, zjem jutro coś będę dzisiaj późno do domu, to co wam powiedziałem że właśnie przyjadę do domu to raczej je wjadę do miejsca, w którym mieszkam. Nie identyfikuję się jakoś. E, chyba coraz bardziej mi to świta w głowie albo jakby to powiedzieć inaczej. Coraz bardziej się nie identyfikuję z Dublinem. Coraz bardziej myślę o tym, żeby się przenieść, gdziekolwiek, żeby zmienić stan skupienia. No i zobaczymy. O, jedzie ładny autobus. W ogóle chyba po Westminster te Abi jeżdżą same te autobusy ładne. Zobaczycie zdjęcie. Cichutkie, nie? one są na biofuel i w ogóle jakieś tam super turbo wodorowe więc jeżdżąc po mieście w zasadzie w ogóle nie wydzielają żadnych spalin a nawet odwrotnie można podejść z kubkiem bo produkt boczny chyba spalania wodoru jest woda i można sobie przyjść z kubkiem herbatę zaparzyć w autobusie tylko trzeba mieć oczywiście własną angielską herbatę, która jest mega mocna trzeba trochę mleka zawsze z sobą mieć czy ja dobrze idę? Spójrzmy. Raz, w tu. Wilton Road. Eee, tak, dobrze idę. To Victoria Station. Czy ja bilet mam? Muszę mieć bilet. Czekaj, to mam, bo się. Muszę powiedzieć o czymś. Jechałem autobusem i w luku miałem mały bagaż, taki podręczny. A przy sobie miałem mój plecak z aparatami, z wszystkimi obiektywami, z różnymi innymi potworami. No i tak szukam, szukam, szukam, szukam i nie mam e, ani w moim takim portfeliku, który jest w zasadzie skarpetą. E, nie mam mojego dowodu osobistego, który nie został w domu w Dolinie. E, ale e, szukam w tym plecaku, gdzie ja mam paszport, bo go miałem. I sobie tak myślę właśnie. I sobie tak myślę. W e, plecaku nie mam, w torbie. Nie pamiętam, jak się pagowałem, żebym miał. Więc e, już miałem wizję, że wracam do Kesslinga kupuję jakiś nocny lot do Dublina za 230 milionów euro rano w pracy zmęczony i już miałem, wszystko, już miałem wszystko przed oczyma całą sytuację, bo już kiedyś zgubiłem bilet na lotisku już skiblowałem w Chicago 3 dni na łóżku wodnym nie chciałem tego powtarzać teraz wyszyłem torbę teraz jak przyjechałem poszukałem, poszukałem, poszukałem, poszukałem, nie ma kurde! i naprawdę miałem wizję, że muszę wracać prosić Roberta, może bym podwiózł gdzieś coś tam ale pomyślałem sobie, że mamy jedną taką torbę mini z kabelkami z różnymi dodatkami do GoProsa różnymi tam nakładkami na aparat i z boku jest taka kieszonka Chach, jest, ulżyło więc wracam już, wracam już na Victoria Station do mojego autobusu ostatnio jak nagrywałem w Nowym Jorku to po konsumpcji siadła mi gadka. pamiętam to jak dziś że w zasadzie przestało mi się to przegadać. tak w zasadzie powinniśmy gadać na głodniaka zawsze wtedy było idealnie, Victoria Station Underground, to ja tu nie chcę, ja chcę tu muszę w ogóle mój angielski poprawić bo trochę mi padł ostatnimi czasy ale to muszę więcej BBC słuchać albo czegoś, w każdym razie jestem zaraz przy Victoria Station House tutaj jest zaraz Victoria Railway Station ale nie, yeah, ja nie chcę tędy iść czy chcę tędy iść, bo jak tędy na skróty nie, to mogę przejść super, mogę e, przejdę tędy, potem wchodzimy do Victoria Station, pójdziemy sobie na skróty Victoria Station jedna z dwóch chyba takich największych stacji kolejowych w Londynie oprócz King Cross e, Ja bym chciał przejść, to muszę tam, dobrze e, słyszycie, troszeczkę się pogląd zmienił, stają pociągi ale ja też chciałem przyjechać tutaj pociągiem ale Robert mówi, że za drogą. Właśnie nie jestem trochę z tych ludzi, którzy oszczędzają, jeśli chcą coś zobaczyć albo przeżyć. No ale dobra, okej. Okay. Więc w końcu zapłaciłem za autobus więcej niż za pociąg. Tak. tak. Słyszycie, że nie nagrywam wam w studio. Podcast dzisiaj drogi. No w zasadzie chodzony, drogi chodzony pani zapowiada ale to jest chyba najfajniejsza w tych wszystkich moich podcastach, drogi Robert mi to powiedział też i parę osób innych, że właśnie momenty kiedy jestem na etapie opisywania rzeczy jak podróże, jak różne inne właśnie takie chodzone momenty to wtedy jest to najfajniejsze i wtedy nie dosyć, że mamy jakby dźwięki z całego świata, co się dzieje ale też moje wrażenia, które czasami są e, po angielsku, genuine, czyli e, no takie unikalne, e, bo pomimo tego, że byłem w Londynie 10 razy, to na przykład tutaj przez Victoria Station przechodzę pierwszy raz na przykład. E, chociaż miałem tutaj przyjechać pociągiem, teraz skręcam w lewo, smutna pani koło mnie, pan rozdaje jakieś gazety, kolorów, skóry, ludzi, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. E, no cóż, e, tak jak wspomniałem, mniej więcej mówiłem w tym samym momencie, jak szedłem, coś zjeść, że w Londynie chyba bym się nie znalazł, bo to za duże miasto, bo w Londynie chyba za dużo e, e, ludzi. E, I chyba w Londynie bym się nie znalazł, bo ja wolę mniejsze, ja wolę mniejsze momenty, ja wolę mniejsze e, miasta, bo Tomek e, Machura którego wspominam i pozdrawiam, ciepło, on się przeniósł do Londynu. No i są dwa wyjścia w Londynie, jakby mieszkalnicze. Albo mieszkasz w centrum i oszczędzasz na transporcie, który jest bardzo, bardzo drogi. Oszczędzasz to jest takie słowo dość dziwne, bo mieszkając w centrum płacisz o wiele więcej za mieszkanie. Albo mieszkasz gdzieś pod Londynem i wtedy oszczędzasz dużo powiedzmy na mieszkaniu, ale wydajesz dużo kasy na transport i też spędzasz dużo czasu na transport z punktu A do punktu B więc e, nie wiem co by było lepsze, lepszym wyjściem e, tak czy owak e, przenosić się do Londynu nie planuję e, trochę to anonimowe mi się wydaje by było miasto ja jednak lubię jakieś takie lokalne konglomeraty można by powiedzieć i nie chcę jechać do znajomych, do przyjaciół przez 6 dzielnic, przez 6 tysięcy stacji kolejowych i przez 6 tysięcy różnych innych E, przesiadek. E, Dublin jest idealny, jeśli właśnie chodzi o wielkość, bo to mniej więcej e, jest trochę większe od Poznania. Poznanie jest bardzo, bardzo takim małym, ściśniętym miastem z dość rozwiniętymi dzielnicami takimi domkowymi, ale jest to wszystko fajne, sympatyczne, a jednak Londyn, samo centrum jest chyba większe od całego Poznania, bo tutaj chyba jest 8-9 milionów ludzi, więc... E, więc się dzieje. Zatem e, tak to wygląda, tak to słychać. I, e, chodzę sobie właśnie po Londynie w dzisiejszym podcaście. Kasa, jakaś znalazłem? 50 i Chodzę sobie po Londynie i mówię wam, że jest ok. Tak jak to by powiedzieli tutaj, że jest fajnie. Też tak można powiedzieć, że jest quite e, well. albo no, że simply good. Simply, simply, simply good enough znowu jedzie ładny autobus, ale ja muszę wyczaić co to jest za firma bo ma tylko znaczek transportu londyńskiego czyli takie koło przekreślone jakby w połowie i tak to, i tak to wygląda kończę mój podcast powoli George Matlock co chwilę się pojawia ja jestem już prawie przy mojej Victoria Station coach and bus o czwartej mam autobus jest 15.41 więc idę sobie odebrać mój bagaż Ile wyczaić moje stanowisko, gdzie mam autobus. I tyle myślę. Oprócz tego, że ruch na ulicach, ruch na chodnikach, dużo ładnych dziewczyn. To jest może jeden z plusów mieszkania w dużym, takim kolorowym, że tak się wyrażę, mieście że jest dużo ładnych dziewczyn. Że jest dużo ładnych, kolorowych dziewczyn, które po prostu są inne, po prostu są ciekawe i, i pewnie też fantastyczne, ale dla nich na przykład ja mogę być kolorowy, dla nich mogę być dziwny albo dla nich mogę być inny, więc mówienia i widzenia zależy od punktu siedzenia, zatem absolutnie daleki jestem od jakich rasistowskich tekstów albo coś w tym stylu, po prostu dobry jest świat, że jest kolorowy, dobry jest świat, że się tak dywersyfikuje, ale trzeba znaleźć tym wszystkim swój świat. Trzeba w tym wszystkim znaleźć swój kierunek i przede wszystkim trzeba w tym wszystkim znaleźć cel, bo e, robienie jednej wspólnej Europy dla wszystkich, przygarnianie ludzi gdzieś z Afryki tylko dlatego, że są biedni i są smutni, to myślę, że to nie jest dobry po powód. Powinniśmy <śmiech> im, z, zrobić tak, żeby rządy tamtejszych państw postanowiły pomóc swoim ludziom, a nie iść na łatwiznę i liczyć na to, że obce rządy, obce motarstwa przygarną trochę ludzi albo dadzą pieniądze, bo to widać nie działa. Tak jak widać, tysiące, miliony funtów, euro czy dolarów zostały, zostały przeznaczone na różną pomoc i, no i jest jak jest. I codziennie do Włoch, gdzieś do Lampedusy, czy gdzieś 1600-2000 osób przypływa na jakichś łodziach. Razy 30 to macie 30 dni, tego dnia po 2000 dwa 2000 ludzi przypływa. Widzicie jak to wygląda, i oczywiście ludzie nie są winni. Ludzie są jakby końcówką tego wszystkiego, ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego, a gdzieś tam się źle dzieje na górze, albo ci, którzy dostają pieniądze, nie dzielą się z tymi, którzy potrzebują, i tak to bywa, że ludzie migrują. No, tak jak ja, te 11 lat temu wyjechałem, ale tak jak ostatnio tłumaczyłem, komuś wyjechałem z czystej ciekawości świata, bo i miałem dobrą pracę, miałem dobry samochód, jeśli to takie polskie, można powiedzieć, tłumaczenie i w miarę mieszkanie było i znajomi, ale stwierdziłem, że dlaczego nie? Wyjedźmy, zobaczmy, chociaż na chwilę. No i z tej chwili zrobiło się 11 lat i absolutnie nie żałuję żadnego momentu. Stałem się chyba lepszym człowiekiem na tej emigracji. Stałem się wartościowszym człowiek. Ja myślę, że ostatnie właśnie 2-3 lata, pomimo całej historii dość tragicznej, e, z pewną e, sknerą, to spowodowało, że spojrzałem na świat inaczej i myślę, że nauczyłem się przede wszystkim dużo rzeczy, które będę mógł przekazać, jak to ktoś powiedział ostatnio, innym pokoleniom. Autobusy hałasują. Elizabeth Street. Southwest One, uh, City of Westminster, Chodzę do Victoria Cogent Station i kończę też mój podcast na dzisiaj. E, zatem dziękuję Wam za ten czas, dziękuję Wam za tą wycieczkę i dziękuję Wam, że codziennie jesteście prawie od 10 lat z podcastami, tylko dla Oru. Zatem do usłyszenia. Cienie przeszłości. E, dziękujemy, że byliście z nami w tej kolejnej podróży tym razem do Londynu i oczywiście zapraszam na następne podcasty, nie no, może już nie z podróży. Dziękujemy serdecznie. Zuza, na koniec dwa słowa. No, ja nie, wiem, jestem wstrząśnięta cały czas, także ja nie, nie mogę, nie, za nie mówiłam z wrażenia. No, ja już jestem głodna, więc chodźmy. To tyle podcastu londyńskiego, tak? Filip? Tak, to tyle i chodźmy, słuchajcie. Idziemy, bo już tam pekon stygnie. Serdecznie dziękujemy i zapraszam ponownie. Cześć. Coś tu nie gra.